Wibracja 103. Otwieram się na otrzymywanie. Zasługujesz na miłość. Nie musisz jej szukać. Jedynie udostępnij jej nieco przestrzeni w swoim życiu. Dzisiaj otrzymasz pocałunek wszechświata. Przyjmij go oraz uzupełnij to, co wcześniej oddałeś. Wibracja na dziś. Jestem otwarty na otrzymywanie. Moje serce jest otwarte i chłonne. Wszechświat całuje moją duszę. Przyjmuje nieskończone światło wsparcia. Podziel się wibracją, wszechświat obdarowuje, kiedy jesteś gotowy na przyjęcie.